Słuchacie radia. Zapraszamy do wysłuchania wystąpienia Anny Grun, które odbyło się podczas konferencji o przyszłości prawa autorskiego Copy Kamp zorganizowanej 26 listopada 2012 roku przez Fundację Nowoczesna Polska. Pani Anna Grun jest stałym współpracownikiem i szefową działu marketingu Fundacji Instytutu imienia Ludwika von Misesa. Jest doktorantką w Zakładzie Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tu Wikiradio. Słuchacie Wikiradia. E, jak przygotowywałam się do tej prezentacji, to e, doszłam do wniosku, jak pewnie wiele osób, e, które zajmowały głos przede mną, że połowa sukcesu to jest dobry tytuł. Więc e, mój tytuł brzmi Babcia Weather i Niania Ock do Art i e, e, i Jak można tworzyć w świecie bez własności internetua? O! I e, pierwszy problem, jaki napotkałam po raz kolejny przygotowując się do tej prezentacji to jest jak przedstawić Państwu, tym z Państwa, którzy nie znają tylko w czasie tego braczeta, główne bohaterki mojej prezentacji. I jak to zrobić nie posługując się na przykład obrazkami z sieci, które są objęte prawem autorskim. Główne bohaterki mojej opowieści to są dwie wiedźmy. Na szczęście z pomocą przyszły tutaj różnego rodzaju źródła, które podają, że na przykład ta pani tutaj. To jest archetyp matki. Archetyp matki to jest niania ok, yy, która, o której będzie mowa później. A to z kolei jest archetyp tej trzeciej, czyli babcia Weatherwax. Yy, I teraz... O! Dobrze. Yy, zostańmy tutaj przy, przy obrazie go. E, dwie czarownice wybierają się do Ankh-Morpork, do stolicy świata dysku, e, ponieważ jedna z nich, właśnie tytułowa Nienia ok, napisała książkę kucharską. Książka kucharska została wydana, Nienia ok, nigdy nie otrzymała e, honorarium za tę książkę. Wobec czego postanawia tutaj m, podjąć bardziej legittalne środki e, i wymusić na nieuczciwym wydawcy e, odzyskanie tegoż honorarium. I tutaj dochodzimy do tej kwestii, przechodzimy od tych zabawnych rzeczy do tych mniej zabawnych, czyli zawsze jak rozmawiamy o prawach autorskich, to wydaje nam się, że one w jakimś mniejszym lub większym zakresie zawsze jakoś tam będą funkcjonowały. E, to po pierwsze, a po drugie, że to jest jedyny gwarant tego, żeby e, twórcy w ogóle tworzyli, żeby e, pisarz zechciał zasiąść w tej chwili do komputera, chociaż są też tacy twórcy, którzy preferują e, zapisywać wszystko ręcznie, e, tudzież e, na maszynie do pisania. E, Druga rzecz, której czasami też się nie, nie zauważa, to jest to, że tak naprawdę dzięki temu, że pojawił się internet, to zmienił się troszeczkę sposób e, dystrybucji. Czyli tak naprawdę twórcy nie są już uzależnieni od e, wydawców, od firm fonograficznych i tak dalej, i tak dalej. I na przykład e, taka e, babcia O. mogłaby... Przepraszam, nie, nie, O. mogłaby... E, w jakikolwiek sposób inny e, zarabiać, mogłaby nawet sama opublikować tą książkę, e, o czym za chwilę. I e, teraz taki mały fragment chciałabym nawiązać do tego, jakby w, wyglądał świat bez własności intelektualnej, kiedyś tak było. To jeżeli się nie dało mówić, to trudno. E, w moich moim zamierzeniu, tak jak mówiłam, to, co zamierzałam Państwu puścić, to był fragment utworu renes renesansowego, yy, który powstał, jego autor nie jest znany yy, i który został m.in. podobnie zagrany podczas wesela yy, króla Zygmunta Augusta, którego z wesel chciałam zaznaczyć. Yy, natomiast yy, później chciałam Państwu pokazać, jak wygląda świat własności intelektualnej. I nie chciałam być bardzo e, tendencyjna przy tymże przedstawianiu i na przykład e, chciałam Państwu pokazać, że świat w własności intelektualnej to jest świat, w którym tworzy Bob Dylan. Ale później mi się przypomniało, że Bob Dylan to tak naprawdę tworzył utwory, które w dużej mierze były oparte na twórczości artystów folkowych. Później z kolei przyszło mi do głowy Rolling Stones, ale znowu natrafiłam na wywiad, którego udzielił lider tego zespołu Mick Jagger w 2010 roku. Którą mówił, że przez większość swojej kariery tak naprawdę on nie otrzymał od wytwórni zbyt dużo pieniędzy za to, że nagrywał płyty. A, więc tak naprawdę on na, nawet na sprzedaży specjalnie nie zarabiał. Więc e, nie pozostało mi nic innego jak być tendencyjną i pokazać Państwu to. I to, to jest właśnie świat z e, własnością intelektualną bez dźwięku, ze zrozumiałych dla Państwa względów. No dobrze, ale y, mamy niewiele czasu, przejdźmy do tego, jak, w jaki sposób ta nieszczęsna główna nasza bohaterka mogłaby zarabiać. E, I czy w jakikolwiek sposób e, można to obliczyć? No, jest coś takiego, co się nazywa copyright maths, czyli matematyka w e, praw własności intelektualnej. E, taki podstawowy problem, który z, e, mamy z takimi wyliczeniami, to jest to, że tak naprawdę e, każda ze stron, sporu, próbuję przeprowadzić jakieś dowody empiryczne i w ogólnym rozrachunku one nie są rozstrzygające, to jest pierwszy problem, Po drugie, za każdym razem trzeba się zastanowić nad tym, czy na przykład te osoby, które w tej chwili kopiują muzykę z internetu i nie płacą za to ani złotówki, czy faktycznie, gdyby je pozbawić tej, tej możliwości, czy one nagle zaczęłyby te płyty kupować. No dobrze, czyli wracamy do naszej bohaterki i jak zarabiać? Po pierwsze, nie, nie, mogłaby częściej pisać książki, co na pewno wielu jej czytelników powitałoby z radością. Byłaby, powiedziałabym, nawet bardziej zmotywowana, ponieważ raz mogłaby otrzymać honorarium, natomiast później, jak życie zmusiłoby ją do tego, żeby znów a Zarobić, to mogłaby wydać kolejną książkę. Zapomniałem jeszcze wspomnieć, że Niania Ok to jest taka przedstawicielka tradycyjnego dosyć modelu rodziny, ona ma 15 dzieci. Więc tak naprawdę w ten sposób nawiązujemy do drugiego modelu, a przepraszam, do trzeciego, do A, Tak, do czwartego, do samofinansowania. To znaczy, Babcia mogłaby sobie tworzyć, a utrzymywały ją jej dzieci. Czasami też się tak zdarza, że to też jest model dosyć popularny. Są twórcy, którzy e, tworzą e, i mają pracę dodatkową. <grym wytkownia> <grym wytkownia> Dobrze. E, po drugie, e, babcia... E, przepraszam, nieja znowu. nieja mogłaby otrzymywać większe honorarium na początek. Na czym by to polegało? Na tym, że tak naprawdę... E, Wydawca mógłby jej wypłacać większe honorarium za wydanie. Chyba, że, że zdecydowałaby się ona na, na, na samą publikację. A, I wreszcie mamy czwarty sposób. Tak, czwarty sposób to jest mecenas. Mecenat nie jest specjalnie popularny z tego prostego względu, że historycznie dochodziło, dochodziło do takiej sytuacji, kiedy mecenas w jakiś sposób zawsze chciał wpływać na treść dzieła. Ja też mam taki przykład negatywny tego zjawiska. Przygotowując się do tego wystąpienia, sprawdzałam sobie dane na temat tego, czy faktycznie ściąganie plików doprowadza do spadku sprzedaży i trafiałam na stronę jednej z organizacji, to jest Międzynarodowa Federacja Przemysłu Holograficznego, które zamieściło odnośnik do e, pracy naukowej. Praca naukowa była finansowana przez e, Motion Pictures of, e, Association of America, czyli przez organizację, której w żywotnym interesie jest e, to, żeby taki model praw autorskich, jaki w tej chwili jest, funkcjonował dalej. Dobrze. Mam, chciałam jeszcze powiedzieć o kreatywnym wkładzie, a, ale to pewnie pan Jarosław Jeprzyc będzie o tym mówił więcej. I chciałam jeszcze powiedzieć o handlu bandu, czyli e, o czymś, co tak naprawdę może nie jest najlepszym rozwiązaniem e, na początek, jeżeli się debiutuje, ale e, e, dla tych autorów, którzy swoje prace w jakiś sposób chcą odrzucić, byłoby to korzystne rozwiązanie. Chodzi o to, że w pakiecie w tej chwili funkcjonuje coś takiego, sprzedaje się tylko booterowę. Całkiem niedawno ruszył projekt sprzedaży e-booków, takie książki, takie gry są pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń przed opiowaniem. I skończył mi się czas, jeśli mogę to tylko dwa zdania dopowiem. Ta duża czerwona liczba, chyba pierwsza, którą widać wyraźnie w czasie tej prezentacji. To jest 44%. 44% to jest liczba, która odzwierciedla projekty, które są finansowane przez e, organizacje finansowania społecznościowego. W tej chwili tych organizacji jest około 400, ponad 450, a, ale to są dane z z 2012 roku. A, tak jak Dorota wspomniała, ja jestem e, z Instytutu Misesa. My co prawda nie jesteśmy organizacją, e, która się zajmuje stricte e, tego typu finansowaniem. Niemniej jednak nasze projekty czy nie, na przykład książki wydajemy właśnie w taki sposób, czyli e, szukamy mecenasów w internecie i okazuje się, że to wychodzi. E, i, Podsumowując, e, właśnie dzięki temu, że działa taki system e, finansowania, na przykład powstają takie projekty, czyli spódnica, która jest odpowiednia do jazdy na rowerze. Można być elegancki, ma można też e, na sportowo, więc nie, nie, następnym razem, jeżeli będzie miała coś do załatwienia, Wam bardzo mogłaby właśnie e, ubrać się w taki strój. Dobrze, i to chyba już będzie wszystko. Bardzo dziękuję.